Przyszłość. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 20 kwietnia minęła 11. Agnieszka Drost, zapraszam na serwis Trójki. Są problemy z płatnościami kartą, trwają prace nad usunięciem awarii. Silne trzęsienie ziemi, ziemi u wybrzeży japońskiej wyspy Honshu jest ostrzeżenie przed tsunami. Siedmiuset panów zgłosiło się do castingu, by zagrać z Magdaleną Cielecką. Uwaga na problemy z płatnościami bezgotówkowymi. W serwisie Down detektor pojawia się coraz więcej zgłoszeń o problemach z systemami płatności Visa, Blick i Mastercard. Firma Polkart, czołowy operator terminali płatniczych w Polsce wydała komunikat, Odnotuje, odnotowujemy czasowe utrudnienia związane z funkcjonowaniem części terminali, intensywnie pracujemy nad usunięciem awarii. Ceny ropy na świecie znów rosną po przejęciu przez Amerykanów irańskiego statku towarowego. Stało się to po kolejnym zamknięciu cieśniny Ormuz przez Iran. Teheran uznał to za naruszenie rozejmu i zapowiedział odwet. Baryłka Brent kosztuje dzisiaj od 94 do 96 dolarów. Przed wybuchem obecnej wojny kosztowała mniej niż 70 dolarów. Każde napięcie wokół ormuzu natychmiast odbije się na dostawach surowca i cenach paliw. Analicycy podkreślają, że rynek reaguje dziś przede wszystkim na polityczne komunikaty z Waszyngtonu i Teheranu. Niepewna jest też kolejna runda rozmów w Pakistanie, bo irańskie media sygnalizują, że bez końca amerykańskiej blokady delegacja może do Islamabadu nie przyjechać. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,4 u wybrzeży japońskiej wyspy Wyspie wydano ostrzeżenie przed tsunami i falach o wysokości dochodzących do 3 metrów. W siedmiostopniowej skali intensywności trzęsień japońskie służby oceniły je na przekraczające pięć. Członkowie Rady Nadzorczej estońskiej spółki będącej właścicielem giełdy Zonda Crypto złożyli rezygnację ze stanowisk. Zrobili to po informacji, że w związku z rosnącą liczbą osób poszkodowanych w Polsce prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie oszustwa i prania brudnych pieniędzy. W ubiegłym tygodniu Sejm po raz kolejny nie zdołał odrzucić weta prezydenta do ustawy regulującej rynek kryptowalut. W tym momencie nie jesteśmy w stanie pomóc klientom tego rynku, mówił w informatorze ekonomicznym Trójki Marcin Jaworski z Biura Rzecznika Finansowego. Brak tej regulacji powoduje, że nie tylko my nie możemy pomagać w indywidualnych sprawach, ale też Komisja Nadzoru Finansowego nie może takich uprawnień nadzorczych też stosować wobec takich podmiotów. Straty polskich klientów inwestujących na giełdzie Zonda Krypto to co najmniej 350 milionów złotych. Jadwiga nie przestaje drążyć. Po zakończeniu pracy przy najdłuższym tunelu w Polsce pod Pisarzową koło Limanowej teraz tarcza będzie pracować nad drążeniem następnej podziemnej przeprawy w Beskidzie Wyspowym. Tym razem też padnie rekord długości. Jadwiga, która wydrążyła tunel o długości 3750 metrów oraz tarcza Kinga, dzięki której powstał tunel ewakuacyjny, obecnie przechodzą serwis. Następnie zostaną przetransportowane kilkadziesiąt kilometrów dalej. Połączą pod ziemią miejscowości Tymbarki i Tunel kolejowy, który tam powstanie będzie o 70 metrów dłuższy. Przeniesienie Jadwigi na nowy odcinek prac potrwa ponad 3 miesiące, mówi Marcin Curkowicz, dyrektor kontraktu. Problem stanowi duża tarcza. Ona też musi zostać rozcięta. Głowica rozparcelowana na kilka części. Składaliśmy ją z pięciu części. Ona w sumie waży około 250 ton. Sama głowica, więc no więc tych prac czeka nas, nas bardzo dużo. Prawdopodobnie jednak zarówno tarcza Kinga, jak i tarcza Jadwiga, zanim zaczną drążyć kolejne tunele, otrzymają nowe imiona. Paweł Pawlica. Na najdłuższe tunele kolejowe w Polsce powstają w ramach budowy nowej linii kolejowej Podłęże-Piekiełko. Inwestycja ma skrócić czas przejazdu między Krakowem a Nowym Sączem do około godziny, a do Zakopanego do półtorej godziny. Ponad 700 mężczyzn chce zagrać z Magdaleną Cielecką w spektaklu The Second Woman, który ma być wystawiony w czerwcu w ramach 36. festiwalu w Malcie. Do castingu zgłosili się lekarze, architekci, prawnicy, studenci, emeryci, ale też osoby publiczne. To prawdopodobnie jeden z największych naborów w historii Polskiego Teatru Performatywnego. Magdalena Cielecka mówi, że będzie to dla niej wyjątkowe wyzwanie. Ekstremalne zadanie sceniczne. 24 godziny bez przerwy na scenie z setką różnych partnerów. Jedna scena 100 razy powtórzona z setką partnerów. Tego jeszcze nie grałam. Jestem bardzo podekscytowana. 26 czerwca w sali ziemi podczas festiwalu Malta zmierzę się z tym hardkorowym zadaniem. A spektakl opiera się na rozmowie pary stojącej na emocjonalnym zakręcie. W kulminacyjnym momencie partner musi zdecydować: Zawsze Cię kochałem, albo Nigdy Cię nie kochałem, a reszta to improwizacja bez prób i bez ustaleń. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na program zaprasza jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas. Autoglas naprawia, Autoglas wymienia. Tylko na północy i północnym wschodzie dziś bez deszczu, poza tym opady także o natężeniu umiarkowanym. Wysoko w górach śnieg, w Tatrach przyrost pokrywy śnieżnej o około 10 centymetrów, chłodniej od 7 stopni na zachodzie do 13 na Mazowszu.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 Program trzeci polskiego radia. Dzień dobry Państwu, jest 9 minut po godzinie 11. Porozmawiajmy 22 i 7 trójek. Audycję przygotowała Hanna Dołęgowska. Realizuje ją Anna Regulska. Telefon od państwa będzie odbierał Piotr Łodej. Ja nazywam się Krzysztof Łoniewski. Zapraszam do dyskusji żywej, ale kulturalnej. Z poszanowaniem opinii innych słuchaczy. Nie oceniajmy innych. Mówmy na temat i odnośmy się do słów innego rozmówcy tak, jak sami chcielibyśmy być potraktowani. Nasz numer telefonu to 22 i dziś bierzemy na tapet następujący temat. Wyniki ostatnich ankiet, które mają być dziś publicznie zaprezentowane, a dotyczą zagrożenia dzieci i młodzieży hazardem online powinny zaalarmować nas wszystkich. Pytamy więc słuchaczy, czy państwo powinno zakazać wszystkich gier dla dzieci online, bo wiele z nich zawiera elementy hazardu. O komentarz ekspercki rozpoczynający dyskusję poprosiliśmy Tomasza Prosińskiego, prezesa Fundacji Mentalnie Równi, który podzieli się z nami wnioskami ze wspomnianego raportu. Ale zanim usłyszymy głos eksperta, krótkie wyjaśnienie terminu, który pojawi się w jego wypowiedzi i jest kluczowy dla całej dyskusji. Chodzi o tak zwane lotboxy, to wirtualne skrzynki z losową zawartością w grach komputerowych, kupowane za prawdziwe pieniądze lub walutę w grze, tzw. mikropłatności. Zawierają przedmioty kosmetyczne lub ułatwiające grę. Mimo kontrowersji cech hazardu, losowość, płatność za szansę, nie są obecnie jednoznacznie uznawane za hazard w świetle polskiej ustawy, choć trwają debaty i propozycje regulacji. Mechanizm wygląda tak: gracz płaci za skrzynkę nie znającej dokładnej zawartości. Może trafić na rzadki przedmiot lub rzeczy bezwartościowe. Jak wygląda Status prawny. Ministerstwo Finansów wcześniej uznawało je za legalne, argumentując, że wirtualne przedmioty nie są wygraną w rzeczową w rozumieniu ustawy hazardowej. Jednakże trwają prace poselskie zgłaszane m.in. przez Polskę 2050, zmierzające do objęcia ich nadzorem państwa, szczególnie w kontekście ochrony małoletnich. To tyle tytułem długiego, ale ważnego dziś wstępu. Teraz słuchamy już eksperta Tomasza Prosińskiego, prezesa Fundacji Mentalnie Równi rozwiązanie problemu uzależnień hazardowych, który jest najszybciej i najdynamiczniej rozwijającym się problemem uzależnień wśród dzieci dzisiaj. Jego skala nie jest jeszcze wielka, natomiast dynamika rozwoju i wzrostu tego problemu jest na tyle alarmująca, że powinniśmy zacząć działać kompleksowo. Nie wydaje mi się, ażeby Jedynie zakaz był rozwiązaniem problemu i gwarantował nam bezpieczeństwo naszych dzieci. Nasze reakcje powinny być wielotorowe, wielopoziomowe i skoncentrowane przede wszystkim, przede wszystkim na edukacji w temacie uzależnień hazardowych, źródeł uzależnień hazardowych. I nie tylko dzieci, paradoksalnie, dlatego że z badania, które przeprowadziliśmy na potrzeby kampanii przeciwko uzależnieniom hazardowym, którą jako Fundacja Mentalnie Równi rozpoczęliśmy i kończymy właśnie pilotaż, wynika niezbicie, że głównym adresatem treści powinny być nie tylko dzieci, ale przede wszystkim my dorośli, ponieważ to my dorośli nie mamy świadomości związanej ze skalą zjawiska, z zagrożeniami tego zjawiska oraz mechanizmów kontroli naszych, naszych dzieci. W związku z tym same, samo zakazanie jest drogą na skróty, a wiemy, że zakazy zazwyczaj działają średnio. Patrząc na skalę zjawiska, skalę problemu, którą widzimy dzisiaj po publikacji raportu dotyczącego przeciwdziałania uzależnieniom hazardowym wśród dzieci, którą możecie Państwo znaleźć na stronie .org, no wynika jasno, że tutaj działania musimy podjąć wielotorowe. Przede wszystkim odpowiedzialne za to jest państwo. To państwo powinno wziąć na siebie ciężar odpowiedzialności i ciężar działań związanych z wdrożeniem mechanizmów ochrony hazardowej dzieci, Czekamy na Państwa opinie pod numerem 227 Trójek, także w formie mailowej. Porozmawiajmy małpa polskie Radio .pl i na trójkowym Facebooku, czy Państwo powinno zakazać wszystkich gier dla dzieci online, bo wiele z nich zawiera elementy hazardu. co państwo sądzą? 22 i 7 trójek, porozmawiajmy małpa polskie radio.pl i oczywiście trójkowy Facebook, tam pytamy państwa, czy Państwo nasze powinno zakazać wszystkich gier dla dzieci online, bo zawiera elementy hazardu. Pytania pomocnicze: jak dziś w ogóle jaki jest dziś w ogóle podstawowy problem z hazardem i czy zdajemy sobie z tego sprawę, w co grają nasze dzieci w internecie. Dzień dobry panie Janie, pan Jan z Warszawy postanowił do nas zadzwonić. Pan Krystian, przepraszam panie Krystianie, źle zrozumiałem. Dzień dobry panie Krystianie. Tak. Dzień dobry, witam serdecznie. Proszę mówić. Dla mnie, to jest, dla mnie to jest niepojęte. Ja się z synem na przykład bardzo dobrze bawię. Mhm. losujemy sobie symulacje tych piłkarzy. Ja oczywiście rozumiem, że to nie jest nigdzie opisane, jakie są szanse, jaki i Messi, jak i Ronaldini, jak i tam Olisa Tebe, ale no, to nie może być tak, że my się zajmujemy wychowaniem obcych dzieci. To no, powinno być tak, że każdy rodzic musi pilnować, co mhm. dziecko gra. Natomiast tak jak mówię, to jest zabawa, nie możemy tej zabawy przerywać. My się z synem bawimy przedoskonale. Czyli pan jest przeciwko takiemu zakazowi ja odgórnemu? Ja przeciwko. To jest normalne. Można równie dobrze... Nie wiem, zrobić naloty na kasyna nielegalne można, mhm. Robić różne inne rzeczy, gry komputerowe, jeżeli ktoś się nie umie bawić, to się nie powinien bawić. Natomiast ograniczać to w jakikolwiek sposób innym ludziom absolutnie nie. Tylko panie Krystianie, jak słucham pana, to wydaje mi się, że pan ma po prostu pełną kontrolę nad tym, co robi pański syn w sieci, prawda? No i to jest właśnie definicja rodzicielstwa, żeby się interesować, co robi twoja pociecha, a nie puszczać gdzieś. Ja rozumiem, że jest kariera, ja rozumiem, że są inne rzeczy. Dziecko musi być przyjacielem rodzica, inaczej to nie wyjdzie. Rozumiem. Bardzo dziękuję za tą opinię. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Kłaniam się. Pozdrawiam również kolegów w konfekcji. Wszystkiego dobrego. My też ich pozdrawiamy. Przypominamy nasze pytanie, czy państwo powinno zakazać wszystkich gier dla dzieci online, bo wiele z nich zawiera elementy hazardu. Pytamy też, czy zdają sobie państwo sprawę z tego, w co grają my, państwa dzieci w internecie. Druga opinia ekspercka. Poprosimy ją teraz są uruchomione programy rządowe kierowane do, do dzieci mówiące o hazardzie. Natomiast patrząc na dynamikę problemu uzależnień wśród dzieci, albo one nie są wystarczająco efektywne, albo nie są prowadzone na wystarczającą skalę. Dowodem jednak i najważniejszym elementem jest to, że nie są one przeprowadzone prowadzone wśród dorosłych. Nie jesteśmy edukowani, a to my rodzice być powinniśmy jak pierwszą linią obrony, pierwszą linią edukacyjną i pierwszą linią kontroli naszych dzieci, bo jeżeli z danych, które przeprowadziliśmy, wynika, że 81% dzieci 81% dzieci deklaruje, że nigdy nie rozmawiało na temat uzależnień hazardowych oraz lotboxów, które są, czyli skrzynek w grach, które oferują nam nagrody losowe. Nigdy nie rozmawiało z rodzicami na ten temat, no to jest dana alarmująca. Jeżeli dołożymy do tego świadomość i informację daną, że 76% respondentów dzieci deklaruje wiedzę na temat lotboxów, a 56% z nich mówi, że otwierało przynajmniej raz w życiu lotboxy, to pokazuje nam ekspozycję dzieci na uzależnienia hazardowe. A jeżeli 35% dzieci twierdzi, że kupuje lotboxy, to jest co trzecie nasze dziecko wydaje na to pieniądze, na mechanizm hazardowy, na który my rodzice nie postrzegamy jako, jako problem, który może, może stanowić podstawę uzależnienia naszych dzieci w przyszłości. Kto jest za? Kto jest przeciw? Mówił Tomasz Prosiński. Pytamy Państwa, czy nasz kraj powinien zakazać wszystkich gier dla dzieci online, bo wiele z nich zawiera elementy hazardu. Jaki jest dziś podstawowy problem z hazardem? I czy zdajemy sobie sprawę z tego, w co grają nasze dzieci w internecie? 22 i 7 trójek. Porozmawiajmy. Małpa Polskie Radio.pl. Prosimy też o kontakt na trójkowym Facebooku. Nasz numer wybrał Pan Dariusz z Warszawy. Dzień dobry, Panie Dariuszu. Pan Dariusz. Dariusz. pracował w szkole, Tak tak i chciałam powiedzieć, że y, miałem ucznia, który y, s, sprzedawał jakieś tam znaczki, wie pan, już nie pamiętam, coś związane z grą, tak? Znaczy kupował y, taniej, a sprzedawał drożej, y, a teraz jest y, y, współwłaścicielem firmy, y, y, no jakieś tam firmy, tak? Czyli te zdolności takie nie hazardowe, ale dbałości o pieniądz, y, o pozyskanie klienta, a to mówię o szkole podstawowej, jest bardzo ważne, natomiast ja bym absolutnie nie zabraniał, a poza tym, proszę pana, to jest też taki y, y, naturalny element y, finansowy, to znaczy bo, bo to się... Ja Ale robię, w jakim się, sensie finansowy? finansowym? No, że to uczy wie pan, no tak mi się wydaje, ja nie wiem tu o, o co chodzi w, tej, w, tych, w tych grach, natomiast to może uczyć jakiejś logiki, zaradności. Ale może też wciągać i y, y, wyciągać właśnie pieniądze, y, to znaczy, rodziców pan, tak, zwłaszcza w bo, tym rozumiem, momencie. Bo to jest tak w nawiązaniu chociażby do salonu gier, tak? Y, y, dobrze mówię, tak? I, i jaki związek ma? Nie, no, wie, no wie pan co, nie, nie do końca, tu chodzi o, tym, że, chodzi o to, mówimy, mówiliśmy między innymi o lotboxach, rodzice nie zdają sobie sprawy z tego, że dzieci w ten sposób są, w jakiś, są wciągane w, przyszło, w przyszły hazard, ponieważ otwierają tak zwane skrzynki, te lotboxy i tam mogą trafić na rzecz wartościową lub, lub kompletnie bezwartościową. Mogą też wydawać po prostu na to pieniądze, często nieduże stawki, które oczywiście pobierają od rodziców. Rozumiem, a skąd w ogóle ta firma przyszła do Polski? Nie, to nie jest firma, panie Dariuszu. To jest powszechne zjawisko. To nie jest jedna firma. A to jest, rozumiem, że to jest w sieci to gdzieś. Tak, tak, tak, tak, tak. Tak. Proszę pana, to bardzo proszę pana i trójkę, żebyście państwo zrobili taki program, żeby przybliżyć bardziej działalność tej organizacji. Bardzo panu dziękuję. To był dziękuję. pan Bariusz z Warszawy. Tym razem będzie pan, panzie, pan Damian. Dzień dobry, panie Damianie. Dzień dobry, witam. Ja chciałbym też nawiązać do... Wszelakich jakichkolwiek gier hazardowych, bo mówimy o takich grach online, ale ja też bym zwrócił uwagę na mm, coraz częstszy temat takich stacjonarnych, małych punktów w różnych centrach handlowych szczególnie. Mm -hmm. Tam też jest taka swoista forma hazardu, bo tam dzieci mogą kupować swoje jakieś tam kupony, żetony, tak, na które mogą wykonywać jakieś tam gry w, w tego typu automatach. I oczywiście, o ile jest to pod kontrolą rodziców, no to jak najbardziej ma to sens, natomiast tam naprawdę mogą wchodzić dzieci. Od, od jakichś kilku lat, tak? I ja jak chodzę tam z moją kilkuletnią córką... To patrzy to pan na to z przerażeniem roz... małym, rozumiem. E, trochę tak, no bo ja oczywiście kontroluję to właśnie, tutaj zgodzę się z jednym z przedmówców z panem, e, który powiedział, że e, tu tak naprawdę chodzi o kontrolę ze, po stronie rodziców, tak, bo jeśli e, rodzice pozwalają dzieciom wyjść e, takim dziesięciolatkom e, w mieście dużym, żeby oni i dają im tam jakieś, nie wiem, kieszonkowe, żeby wydali to no właśnie w taki sposób, no to przecież to jest e, zwyczajnie jawne pokazanie, pozwolenie, przyzwolenie dziecku na to, że może w przyszłości korzystać z automatów czy innych gier online, yy, które oczywiście takich chater napędzać. Co gorsza, te automaty w wielu przypadkach wzbudzają ogromną agresję, bo jest na przykład strzelanie do różnych zwierząt, do różnych yy, postaci i ja zastanawiam się, kiedy jest w ogóle kontrola tego ty typu miejsc, yy, bo one, yy, tak jak wspomniałem, są w normalnych, otwartych centrach handlowych i tam można wejść każdy może wejść bez jakiejkolwiek kontroli. Tak? I oczywiście to też jest forma hazardu, bo dziecko, które zdobędzie ileś tam punktów, może to odebrać na nagrody. Tak? Nie są to nagrody pieniężne, ale są to na nagrody rzeczowe, czyli to też jest jakaś wygrana. Absolutnie tak. Więc jest to rzeczywiście przerażające, ponieważ tu bardziej chodzi właśnie o samą kontrolę, nie zabronienie wszystkiego, tylko czy rodzice de facto... Bo tak naprawdę wszystko zaczyna się od naszego podwórka, tak, czy od tego ogniska domowego. Więc jeśli tu jest jakieś zaniedbanie, to później e tworzą się różnego rodzaju nałogi. Nie sposób się z tym nie zgodzić. Pan Piotr z Warszawy, 22,7, trójek. Pytamy Państwa, czy kraj, nasz kraj powinien zakazać wszystkich gier dla dzieci online. Pytamy też o to, czy my rodzice zdajemy sobie sprawę z tego, w co grają nasze dzieci w internecie. Dzień dobry, panie Piotrze. Dzień dobry, uważam, że przede wszystkim jest potrzebna definicja hazardu i według mnie hazard to jest coś, za co się płaci i otrzymuje się finansową nagrodę, ewentualnie rzeczową. I teraz tak, dzieci nie powinny grać w takie gry, Natomiast nie powinno się w dzieciach zabijać y, samopoczucia współzawodnictwa. Czyli dostaje y, tyle punktów, o wygrałem tyle punktów w tą grę, wygrałem tyle y, oczek w tamtą grę, bo gra się po to, żeby wygrać. Natomiast gra, żeby grać dla nagrody rzeczowej, jest dla maluchów, dla młodych ludzi absolutnie moim zdaniem niemoralna, bo to powoduje, że może taki człowiek ulec później nałogowi gracza takiego uzależnionego. Teraz tak, naturalnie to wszystko co się dzieje i o czym my mówimy dotyczy zjawisk bez nadzoru rodziców. I tu jest kwestia i w zasadzie podstawowe pytanie naszej audycji jest, jaką relację I o... z dzieckiem ma rodzic? I to sprawa się rozbija, panie Piotrze. Bardzo panu dziękuję. Pan Patryk z województwa pomorskiego wybrał nasz numer 22 i 7 trójek, ojciec dwóch córek. Dzień dobry, panie tak, Patryku. Witam, dzień dobry. E, wie pan co, ja kim takim... Właśnie problemem w sumie, który pojawił się już chyba jakiś czas temu, sami ja kojarzę to jako trochę inne działanie, czyli nie lotboxy, ale to przyzwyczajanie dzieci do jakichś nagród czy kupowania właśnie, bo w moim przypadku zaczęło się od tego, że miałem udostępnione dzieciom, dziewczynkom, moim córką iPada, na którym zainstalowały sobie jakieś gry dla dzieciaków. Tak no jest? i naturalnym dla mnie było, że na przykład jak chcą skorzystać tam z jakichś aplikacji płatnych, podpiąłem kartę. Mhm. No i finalnie skończyło się na tym, że młodsza córka chyba w jakiś tydzień czasu na jakieś dodatki za 2,50, 3,50 wydała ponad 150 zł. No więc właśnie. Chodzi o kontrolę eee... rodzicielską, żebyśmy wiedzieli, tak, jest... na co nasze dzieci wydają pieniądze podczas gier. I to jest, i to jest, i to jest jedna sytuacja. Ja się dopiero zorientowałem eee, dosłownie po tam kilku dniach, mhm. Ja dostałem po prostu maila z, tam właśnie od strony producenta iPada bo jakby nasa handlowa. Z takim ostrzeżeniem, rozumiem, tak? jest jakąś tam informacją, mm -hmm. że, e, że właśnie dokonano zakupu i próbując dokonać zwrotu, bo ta firma sobie chwali się tym, że u nich można kupić na przykład sprzęt, wypróbować ten sprzęt, jak się nie podoba, to chyba tam jest jakiś okres czasu, przez go Naturalne dla mnie było, że przypuszczam, że te dodatki też można oddać. I niestety okazało się, że z tych 150 zł zwrotu zostałem na 50 zł. To dobrze, to, to, że w ogóle pan cokolwiek, się cokolwiek dostał, na... panie Patryku. myślałem, że, że skończyło się to zerowym zwrotem. Bardzo panu dziękuję. 227 trójkę. Porozmawiajmy. małpapolskie Polskie Radio.pl. Prosimy też na, o reakcję na trójkowym Facebooku. Pierwszy kobiecy głos w dzisiejszej audycji. Pani Wioletta z Krakowa. Dzień dobry pani. Dzień dobry, witam. Moje 13-letnie dziecko gra w te gry i mam świadomość, że korzysta z, z tych również tych kwestii płatnych. Natomiast to są kwoty, na które jesteśmy umówieni, ponieważ on nie dysponuje swoimi pieniędzmi w takim zakresie, które by go interesowały, żeby wydać w tych grach. Czyli jeżeli prosi o 5 zł na zakup takiej skrzynki, umawiamy się, że tłumaczy mi to w szczegółach, czyli że faktycznie to jest jakaś sprawa losowa i, e, i, I może tam coś wygrać Lub może nie wygrać Umawiamy się, że jest to, nie wiem Do dwie Może kupić dwie lub trzy e, Trzy takie rzeczy i więcej nie e, Więc e, absolutnie kontrola W tej kwestii e, Nie kontrola, zakaz, nie, nie bezwzględny tak, zakaz Tylko kontrola tak, tak, to znaczy on mi szczegółowo wytłumaczył Że może tu coś wygrać albo może nic nie wygrać I mm -hmm. to się zdarzało, że wygrał Zdarzało się, że nie wygrał ja jestem twarda, więc 15-20 złotych to jest maks, to to, to, to, na co to jestem w stanie się zgodzić. Natomiast nie zgadzam się z tym, co powiedział pan wcześniej, że, że nie zakazujmy rywalizacji, bo dzieci prawda, tutaj rozwijają sobie fajnie duch walczy, tak. I, tak, współzawodnictwa, że to się może przydać. Rzecz w tym, że dzięki tym przedmiotom w grach, które oni wygrywają, jest, nie pomyślałam, że to jest, jest w tym element hazardowy. No jest w tym element hazardowy, to fakt. Natomiast dzięki tym przedmiotom stają się w cudzysłowie lepsi w tej grze przeskakują ileś tam leveli, mają więcej możliwości i tak dalej, i tak dalej, także to niestety jest ze sobą powiązane i, e, i jest to pewien kłopot, że, że to współzawodnictwo jest mm, dla tych, którzy nie płacą w grach, e, tych właśnie dla takich młodych nastolatków, e, jest dużo trudniejsze, czy są na trochę niższych poziomach niż ci, którzy zdobywają sobie za kasę różne tam przedmioty, które w grze im pomagają Dziękuję Panie Wioletto, ja myślę sobie, że współzawodnictwo to najlepsze jest na, na boisku sportowym, jako człowiek głęboko zakorzeniony w redakcji sportowej, polecałbym takie współzawodnictwo, Pan Mateusz i 22,7 Trójek, dzień dobry Panie Pateuszu, jakie jest Pańskie zdanie? Dzień dobry, panie Krzysztofie. Mateusz z tej strony z Cisnych Wierszadów. Przyjaciel biegaczy, leśnik. My się nawet znamy chyba. A no to wspaniale, y... tak bywam tam na biegu rzeźnika, rzeczywiście. Tak jest. Moje zdanie jest takie, że ja nie jestem zwolennikiem zakazywania wszelkich gier online, tak? ale tych gier, gdzie jest element hazardu jak najbardziej bym zakazał. Ale chciałbym zwrócić uwagę na inny problem. Jest mnóstwo programów w telewizjach, które opierają się na bardzo podobnym zasadzie. Ludzie licytują mm -hmm. jakieś magazyny, ludzie y, nie wiedzą, co jest w środku, wyznaczają na to jakieś pieniądze. I potem jest te magazyny pokazują przeważnie radość, że ci ludzie na tym zarabiają. I jakby już w kulturze jest taki przekaz, te jakie oglądają to w telewizji, ale i dorośli, że praktycznie każde ryzyko się opłaca, że zawsze na, na końcu jest śmiech i... i, I szczęście. I, I szczęście. A to niestety tak nie jest. I dlatego no ja jestem zwolennikiem jednak zakazania elementów hazardowych w grach online. Nie wszystkich gier online, ale tam, gdzie jest hazard jak najbardziej. Dziękuję panie Mateuszu i widzimy się w cisnej, to już niedługo. 22,7 trójek, ale także mail porozmawiajmy małpa, Polska. Dzień dobry, bardzo się cieszę, że temat gier online wjechał na antenę trójki. Bardzo dobrze, że podejmujecie takie trudne tematy. Jestem za i podpisuję się wszystkimi moimi rękoma i nogami pod zakazem gier online dla dzieciaków, w szczególności tych z elementami hazardu oraz płatnych dodatków. Sam jestem ojcem 11-letniego syna, który ciągle gra w Robloxa i ciągle chce, żeby mu kupować taką specjalną walutę w tym świecie. Kiedyś nawet syn wydał bez naszej wiedzy na to ponad 600 zł, mimo ciągłej kontroli. Tego co robi, nie jestem w stanie kontrolować go przez 24 godziny na dobę. Dlatego uważam, że powinien taki zakaz wejść w życie. Tak napisał do nas yy, pan Tomek. My dzisiaj właśnie pytamy o to, czy Państwo powinno zakazać gier wszystkich gier dla dzieci online bo wiele z nich zawiera elementy hazardu. Pytamy też o to, czy my rodzice zdajemy sobie sprawę z tego, w co nasze dzieci grają w internecie. 22 i 7 porozmawiajmy. Małpa Polskie Radio.pl, trójkowy Facebook jest także do Państwa dyspozycji. Robimy krótką przerwę i wracamy do głosów od Państwa. Bo gdy ja miałem 20! Do mnie należał cały wszechświat Ale za zapomniałem zapamiętać Bo mnie tak wywiewało na zakrętach Że już nie wkręcam się Więcej moja lubo Dzisiaj na Bosaka zatańczymy razem z burzą Jak kiedyś, jak dawniej Nim nam to przepadnie lubiona moja u lubiona moja Yeah. Czas płynie to nie sekret Wszystko było chwilę temu przedtem Na luzie, na beztrudzie to weź yeah. Bo my tu czekamy na refren I w kółko powtarzamy swoje kwestie Na luzie, już ludzie tacy są yeah. Coś mi mówi, że to przekręt z tobą zgubić się na wiecznie Ja bym lubił taką wersję wydarzeń Bo gdy ja miałem dwadzieścia Do mnie należał cały wszechświat Ale za zapomniałem zapamiętać Bo mnie tak wybiewało na zakrętach Że już nie wkręcam się Więc hej, moja lubo Dzisiaj na Bosaka zatańczymy razem z burzą Jak kiedyś jak dawniej, nim nam to przepadło. 25 minut zostało do godziny 12, tu audycja porozmawiajmy, 22 i 7 trójek. Czy państwo powinno zakazać wszystkie gier dla dzieci online, bo wiele z nich zawiera elementy hazardu? Czy zdajemy sobie sprawę z tego, w co nasze dzieci grają w internecie? I na to pytanie postara się odpowiedzieć pan Michał Zerblonga. Dzień dobry panie Michale. Dzień dobry panie Krzysztofie, dzień dobry Trójka, dzień dobry słuchacze. Ja jestem za zakazem. Myślę, że ciężko byłoby zakazać wszystkich gier, no, ale powinniśmy się skupić na tych, na tych, które właśnie powodują te niebezpieczeństwo, ponieważ y, mamy róż ró różne rodziny, tak? są dzieci, których rodzice no, nie za bardzo się przyjmują, co one robią, niektórzy y, bardziej poświęcają się pracy niż dzieciom i nie powinniśmy tych dzieci zostawić samych sobie, powinniśmy jakoś pomóc. Czyli bezwzględny zakaz, pańskim zdaniem? Tak, wiemy już, że Facebook tak, używa metod, które, które wciągają dzieci i, i nie mają żadnych skrupułów, liczy się tylko pieniądz. Podobnie z, moglibyśmy też nie mieć zakazu alkoholu, papierosów, wszystkiego i, i, i dać się rodzicom szansę ochrony dzieci przed tym, ale to jest niemożliwe. Więc róbmy wszystko, co możemy, żeby nasze dzieciaki więcej, więcej sportu, więcej kontaktu, więcej spotkań razem. I ja też grałem, ale, ale my się spotkaliśmy z pięciu, w dziesięciu chłopa na noc, i siedzieliśmy, graliśmy, widzieliśmy siebie, rozmawialiśmy, przybijaliśmy piątki, były emocje. także a, a Hazard Sam z siebie wiem, że potrafi zrobić wiele złego, zepsuł dużo rodzin. Bardzo, panie Michale. Wielkie dzięki. Co na to pan Radek Zbytgoszczy? Dzień dobry, panie Radku. Dzień dobry, kłaniam się serdecznie, pozdrawiam wszystkich przy okazji. tylko chciałem powiedzieć, że mówimy o dzieciach, a tak naprawdę ja znam przypadek. Mój przyjaciel, człowiek koło pięćdziesiątki, przyznaje się, że miesięcznie 200 złotych wydaje na zasilanie tego typu gier, żeby być lepszym graczem w sieci. Aha. Ciekawostką jest z kolei jego z kolei znajomy, który przyznaje się, że potrafi 2000 tysiące wydać w miesiąc na no tak. zasilanie. Także nie jest to, to nie jest to problem, nie, nie jest to tylko problem dziecięcy. Pani, Ewo, pa, pani Ewa z Podkarpacia jest przy naszym telefonie. Dzień dobry, panie Ewo. Dzień dobry. Ja chciałam się odnieść do tego, co powiedział pierwszy słuchacz i co słyszy się wielokrotnie. W każdym razie ten pierwszy słuchacz powiedział, że jest przeciw zakazowi tych różnych gier, bo to rodzic powinien tego pilnować, co dziecko ogląda i czym się dziecko zajmuje. A co z dziećmi, które mają niezbyt dobrych rodziców, nieodpowiedzialnych, Którzy się nie interesują swoimi dziećmi Czy te dzieci mają być wystawione na pastwę losu I różnych, różnych ludzi, różnych firm, Które chcą je wykorzystać na różne sposoby Moim zdaniem państwo powinno mieć wpływ Na wychowanie dzieci Bo to są przyszli obywatele To są Pani przyszli moich ale, ale powinno mieć wpływ, czyli zakazać bezwzględnie takich gier? Dobrze panią rozumiem? Tak, i różnych innych rzeczy, które są negatywne, które mają negatywny wpływ na dzieci. Bo przyszli obywatele powinni być zdrowi, odpowiedzialni i najlepiej bezuzależni. Dlatego właśnie państwo powinno mieć wpływ na wychowanie dzieci. Ostatnie zdanie. Potrzeba wioski, by wychować dziecko. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za dzieci i nie, nie mówmy wciąż, że to że to rodzice są odpowiedzialni za, za dzieci. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za dzieci. Podrabiam. Bardzo panią bardzo Pani, dziękuję. Kolejny kobiecy głos. Bardzo liczymy na, na kobiece głosy. Tym razem Pani Izabela z Warszawy. Pani Izo, jaka jest Pani opinia? E, tak, ja jestem dodam jeszcze, jestem psychologiem i zajmuję się e, kierowaniem zachowań użytkowników w internecie. Bo to jest o. też ważna kwestia, którą się zajmuje. Zajmuję się tym zawodowo. Czyli mamy ekspercki głos. Stron. Tak. E, tak. I, I ja słyszę tutaj zupełnie inny problem. Ja słyszę, że ludzie mają problem z własnymi dziećmi, którymi nie potrafią kierować, którymi nie potrafią zarządzać, którymi nie potrafią stworzyć właściwej relacji. I ten problem należy rozwiązywać. Ja nie jestem za żadnymi zakazami, mm -hmm. bo to jest wtórne rozwiązywanie problemu. Problem jest w domach, w przemocy domowej, w niewysypianiu się, w tysiącu różnych rzeczy. Tym, że jest tablet, y, komputer, zamiast właśnie czegoś innego... To jest problem. I tutaj rodzice niech najpierw rozwiążą sobie problem z dzieckiem, bo jak ktoś sobie nie radzi, to nikt nie, może nie powinien tych dzieci tyle mieć, tak? Bo widzę, że tutaj problem wynika z tego, że rodzice nie mają chronicznie czasu. I niestety, ale nikt nie rozwiąże za nich tego problemu. Bardzo pani Izabelo dziękuję. Pan Andrzej Zotwocka, 22,7 Trójek. Dzień dobry pani Andrzeju. Słaniam się pięknie. Dzień dobry. Ja mam taką propozycję dla wszystkich rodziców, którzy, których dzieci grają w jakieś tam gry. Załóżmy sobie, że dziecko dostaje złotówkę miesięcznie kieszonkowego. I teraz tak. Przez 12 miesięcy to dziecko ma dostać 12 złotych. I w momencie, kiedy ono przegra Załóżmy, w ciągu jednego miesiąca tą złotówkę, to zostaje mu 11 złotych kieszonkowego na cały rok. To 11 złotych dzielimy przez 12, w następnym miesiącu ono już ma tyle pieniążków. Mhm. I teraz tak, ja jestem za tym, żeby niestety, ale... Państwo nie powinno wychowywać nas. Mnie państwo nie wychowywało, ja się wychowywałem, nie wychowywali rodzice, chociaż z tym wiecie, nie oszukujmy się, lata 50., lata 60., 70, 80., 80. To nie jest, to nie było takie proste. W każdym bądź razie wszyscy chcemy, się okazuje, żeby państwo robiło za nas wszystko. Nie, to jest niedopuszczalne. Ja bym chciał od państwa tylko jednej yy, yy, dwóch rzeczy. To dwóch proszę rzeczy. szybko mówić. Yy, yy, yy. Proszę szybko. Mówić. Jak były, tak jest, szybko. Jak były za komuny. W szkoły, jak się chcesz uczyć, to możesz uczyć się za darmo, ile chcesz. I policjantowi nikt nie powinien podskoczyć, bo dzisiaj bandyta krzyczy, złodzież, krzyczy, że biją mnie policjanci i wszyscy... Panie Andrzeju, udano, to, mamy, to mamy jasność. To jeszcze pan Sebastian ze Śląska, który pracował w sektorze internetowym i podobno doskonale wie, czego my nie wiemy, rodzice, co robią nasze dzieci w internecie. Dzień dobry, panie Sebastianie. Dzień dobry, witam. Proszę właśnie, mówić. Ja po prostu tak słucham, słucham, co mówią ludzie i uczciwie nie zgadzam się praktycznie z nikim, bo... <grych> Czekamy Pańca na Państwa opinie. nie naszych dzieci, a jeżeli chodzi o treści, które są przemytane w grach, gry potrafią być z zewnątrz dla rodziców bardzo mocno niewinnie zrobione, mm -hmm. a właśnie, no przede wszystkim ten mo mo motyw hazardowy jest bardzo mocno przesilany, przenoszony przez właśnie twórców po to, żeby nasze dzieci płacały wpłacały małe kwoty, bo czasem to jest 50 groszy, czasem to jest złotówka. Ja powiem tak, pracowałem w sieciach i mieliśmy bardzo dużo problemów. Byli rodzice, którzy nas prosili o to, żebyśmy jakieś filtry wprowadzali, jakieś ograniczenia, ale powiem tak, że twórcy internetowi, gier i tak dalej, oni zawsze są krok przed nami i nasze dzieci w pełni nieświadomie chcą mieć lepszy pistolet, lepsze auto, lepsze ubranie. To wszystko nie jest za darmo. A to jest tak przedstawiane, że ta gra może być o niczym. Naprawdę mogą biegać na ekranie, rodzic może patrzeć, że biegają króliki, a tam wszystko jest mocno, mocno poukrywane. Czyli złodziej, tak, jest, zawsze, ta... czyli złodziej jest zawsze krok przed policjantem w pańskiej opinii. Proszę Państwo, jeżeli wprowadzi ograniczenia właśnie w grach internetowych, dzieciom zawsze zostaną komunikatory, bo może być też próba y, tłumaczenia tego, że dzieci w grach rozmawiają ze sobą, mają kontakt z rówieśnikami. Tak mają, ale można rozmawiać bez tego właśnie grania. Yy, także ja jestem mocno za tym, żeby niestety, ale państwo właśnie próbowało robić cokolwiek tego, czego my rodzice naprawdę nie wiemy. Poza tym ja też jestem rodzicem i moje dzieci teraz w wieku 17-19 lat też mi się przyznają do rzeczy, mimo, że ja próbowałem e, pilnować, przyznawałem mi się do tego, jakie bajki im się wyświetlały, mimo, że e, ja próbowałem e, ograniczać e, jakieś straszne bajki z postaciami... Panie z Sebastianie, mam, dajmy, dajmy szansę innym słuchaczom. Dziękuję. Bardzo panu serdecznie dziękuję. 22,7 trójek, 17 minut zostało do godziny 12. Już wiemy z telefonów od państwa, że są potrzebne działania rządu, szeroka edukacja, dzieci, rodziców i nauczycieli. A co jeszcze? Posłuchajmy eksper eksperckiej opinii. To my, rodzice, musimy z dzieć, zacząć z dziećmi na ten temat rozmawiać, edukować ich na temat skali zagrożenia, oraz to my, rodzice, musimy podejmować realne, domowe działania poza rozmową, czyli kontrola wydatków, kontrola mikropłatności, bo niestety mikropłatności, czyli wydatki poniżej 5 zł, one umykają naszej uwadze. Bez względu na to, czy dzieci wydają na to 1, 2 zł, czy 50 zł tygodniowo, to jest mechanizm budujący uzależnienie hazardowe w taki sam sposób, w jaki kształtuje się u dorosłych hazardzistów oczekiwanie na wypadnięcie kulki, która kręci się po rancie ruletki. W związku z tym to są działania, które wymagają systemowego, wielopoziomowego, wielotorowego i masowego charakteru działań. I Na zakończenie, czy te lotboxy, o których pan mówił, one powinny być pańskim zdaniem absolutnie zakazane, czy to jednak mimo wszystko jest dopuszczalna rozrywka? Ciśnie mi się na usta zakazanie, zakazanie tej rozrywki, zakazanie lotboxów. Uważam jednak, że powinniśmy te elementy i takie re regulacje wprowadzać krok po kroku. Przede wszystkim powinniśmy ograniczać możliwość promowania tych treści przez influencerów, przez gamerów. 55% naszych dzieci dowiaduje się o lotboxach od influencerów bądź od innych graczy. To nie szkoła informuje o rzeczywistości i o mechanice lotboxów. To nie rodzice e, mówią o plusach, ale też zagrożeniach wynikających z tego. Stymulacja na uzależnienia hazardowe dzieci 13, 14, czasami nawet 12-latków jest tak wysoka, że prowadzić może do skali uzależnień porównywalnych z tymi, które my dziś traktujemy jako uzależnienia, które traktujemy serio. Czyli alkoholizm, narkomania, nikotynizm. Mówił Tomasz Prosiński, prezes Fundacji Mentalnie Równiej. Bardzo panu Tomaszowi dziękujemy. 22,7 trójek, ten numer wybrała pani Monika Złodzi. Dzień dobry pani Moniko. Dzień dobry. Ja właśnie przysłuchuję się tej dyskusji i być może moje, moje poglądy na ten temat, który jest tutaj omawiany, jest taki drastyczny, może dla niektórych to będzie... No, na wszystkie dobrze, czekamy, ja powiem, wszystkie no, przyjmujemy ja uważam, tak, uważam, że w ogóle do 18 roku życia dzieci w ogóle nie powinny mieć dostępu do internetu no to rzeczywiście bardzo radykalny głos bardzo Pani dziękuję, co na to Pan Sebastian z Gubina, dzień dobry Panie Sebastianie dzień dobry, ja jako 29-letnia osoba bez dzieci, ale z dużym doświadczeniem jeśli chodzi o gry komputerowe, dużo interesuje ich projektowaniem i uważam, że lootboxy i mikrotransakcje w większości gier nie mają miejsca. Mogą być takie gry projektowane bez tych rzeczy, tylko że bardziej wybierają to duży producenci tylko po to, żeby zarobić. Czasami właśnie na dzieciach, czasami na starszych ludziach, ale wydaje mi się, że to jest praktyka, która po prostu w grach nie jest zupełnie potrzebna i większość gier jest w stanie funkcjonować zupełnie bez takich możliwości. Bardzo panu dziękuję. Pani Anna jest przy naszym telefonie. Pani Anna wie jak wygląda sytuacja, jak wygląda ten problem czy jego rozwiązywanie w Niemczech. To prawda pani Aniu? Częściowo wiem, oczywiście na tyle, na ile e, dotyczy mojego dziecka i chodzi do szkoły podstawowej na razie w Niemczech. Natomiast mhm. tutaj w Niemczech e, dzieciom nie wolno e, przynosić, te, znaczy przynosić telefonów komórkowych. One mogą mieć je w torbie, ale nie wolno z nich korzystać po prostu. E, jeżeli nauczyciel zauważy, że dziecko ma telefon i wyciąga podczas lekcji, może go po prostu zabrać e, i e, nie ma dyskusji tutaj, że to jego własność albo niewłasność. Natomiast wracając do tego e, zagadnienia, o którym jest teraz mowa, to nasza jest jak gdyby tutaj rola rodzica, aby cały czas edukować dziecko. Bo my nie uchronimy dziecka przed kontaktem z tymi grami, bo one są. I nie ma co wprowadzać zakazu, że nie wolno grać w te gry albo zakaz w ogóle jakichkolwiek gier, ponieważ wszystkie gry nie zawierają tych elementów. To po pierwsze. A po drugie dziecko i tak znajdzie obszar, w którym będzie chciało, jeżeli będzie bardzo chciało. Natomiast jeżeli dziecko spali się na jakiejś tam grze i będzie musiało ponieść konsekwencje, że no niestety zainwestowało w cudzysłowie jakieś tam pieniądze, a nie dostało to, czego oczekiwało, mhm. to trzeba dziecku wytłumaczyć, że po prostu tak działa hazard, że ta wygrana jest prawie, że niemożliwa. Czyli wracamy do źródeł, forma... czyli wracamy tak. do źródeł, jak ważna jest fala z... rodzica. Bardzo pani dziękuję. Tak. Pan Wojciech z Bochni. Dzień dobry panie Wojciechu dobry, bardzo miło. Ja chciałbym króciutko się podzielić taką historią i do czego bym nachłaniał, bo mówimy cały czas o edukacji rodziców, o to, że rodzice i tak dalej. Oczywiście to jest najważniejsze, natomiast mhm. bardzo i najwięcej kontaktu dzieci mam jednak z nauczycielami na co dzień i ci nauczyciele, moim zdaniem, powinni być edukowani o tematyce zagrożeń w internecie, bo na moim przykładzie mogę opowiedzieć historię, kiedy w drugiej klasie i w pierwszej klasie podstawówki pewnej informatyce pozwalają na dzieciom do internetu i nie ma w tym problemu, tylko mhm. dzieci korzystają z tak zwanego Robloxa, a ta pani nie ma zielonego pojęcia Co to jest? Co się odbywa. I co to jest? Oni w ogóle nie mają zielonego pojęcia na ten temat A druga rzecz I to też niestety pani nauczyciel Jedyne dziecko w klasie, które Korzysta z telefonu komórkowego i ma nie wiem 10, 9 lat nie ma, nie, Nawet nie ma 9 lat To jest właśnie niestety dziecko no, pani nauczyciel I to nie chodzi o to, że ja mam jakiś problem Bo ja mam też w urodzinie nauczycieli Natomiast uważam, że jakiś program edukujący Nauczycieli o zagrożeniach w internecie Musi być, bo oni po prostu nie mają pojęcia o tym. Bardzo panu dziękuję. Pytamy o to, czy państwo powinno zakazać wszystki gier dla dzieci online, bo wiele z nich zawiera elementy hazardu i czy zdajemy sobie sprawę z tego, w co nasze dzieci grają w internecie. Na to pytanie postara, na te pytania postara się odpowiedzieć pan Marcel. Dzień dobry, panie Marcelu. E, witam serdecznie. Ja od wielu lat pracuję jako terapeuta uzależnień i powiem, powiem krótko. Państwo powinno mieć ograniczoną rolę w blokowaniu tych gier. Ograniczoną. Ograniczoną rolę. Powinna być jednak większa kontrola rodzicielska i większa świadomość i rozmowa z dziećmi, i kontrolowanie tego jakby co przez rozmowę, co, co dzieci robią na komputerze, czy grają, czy nie grają, ze względu na to, że tak jak z alkoholem, no alkohol jest na półkach w sklepie, nie jest dla każdego, państwo nie zakazuje tego, więc... Bardzo ograniczona kontrola. To wszystko z mojej strony. Dziękuję bardzo. Bardzo panu dziękuję. Co na to pani Aleksandra z Warszawy. Pani będzie mówiła, pani Olo, o tym, że ten zakaz byłby martwy. Dobrze sobie, dobrze myślę? Tak, tak, tak, tak, tak. To znaczy ja absolutnie jestem za tym, żeby ten zakaz był, mimo, że on może nie być skuteczny, dlatego, że mamy zakaz, jeżeli chodzi o alkohol, jeżeli chodzi o papierosy. Dzieci tego nie mogą kupować, nie mogą próbować. Jeżeli to mhm. robią, to jest to nielegalne. I też uważam, że budowanie nawyków do hazardu poprzez granie w gry hazardowe, gdzie jest element hazardu, gdzie trzeba za coś zapłacić, jest absolut. To absolutnie niewłaściwe. Powinno być, powinno być zakazane, ograniczone. Gry mogą być, ale absolutnie nie te, które są, mają element hazardu. Tak jest moje zdanie. Dziękuję bardzo. Bardzo Pani dziękuję. Teraz przenosimy się na Dolny Śląsk. Pani Magdalena z Sobudki wybrała numer 227 trójek. Dzień dobry Pani Magdaleno. Dzień dobry, ja w sprawie tych gier. No tak. różne, mamy różne nakazy, zakazy, wychowanie, odpowiedzialność, kontrola. A co z firmami, które produkują i wypuszczają te gry w świat? Tu się powinniśmy wziąć e, za tą e, e, kontrolę, tych e, producentów? Tak jest moje zdanie. Nie jesteśmy w stanie upilnować dzieci. Chodzimy do pracy, wychowujemy, jesteśmy, my jesteśmy odpowiedzialni. Państwo spróbuje być odpowiedzialne, ale dzieci jak to dzieci. Pani przed chwilą mówiła o alkoholu, o papierosach. Proszę Pani, to ulica, widzę dzieci wychodzą ze szkoły podstawowej i palą e-papierosy. Więc gdzie tu odpowiedzialność rodzicielska, gdzie odpowiedzialność nauczycielska? Nie jesteśmy w stanie zapanować. Tylko i wyłącznie kontrola firm, które produkują i wypuszczają te gry obiekt. Dziękuję, to, dziękuję Pani Magdaleno. Pan Grzegorz Złomianek, 227 Trójek. Dzień dobry Panie Grzegorzu. Moje uszanowanie, tak słucham, się audycji z tym rozmową i powiem uczciwie, jestem przeciwnikiem wszystkich zakazów. Owoc zakazany jeszcze jest smaczniejszy, a szczególnie mm -hmm. dla młodzieży, dla, dla dzieciaków i oni zawsze znajdą to obejście, natomiast zdecydowanie... Edukacja, edukacja, jeszcze edukacja. I tutaj w ogóle bym się pochylił nad programem naszych szkół, na ile te szkoły przygotowują dzieciaki do życia. To przecież mamy informatykę, mamy, nie wiem, kwestię zdrowia w szkole, to no to jest idealny temat, żeby właśnie dzieci przygotować do takich rzeczy jak chociażby tę grę, jak choćby niebezpieczeństwo hazardu. Ale ogólnie proszę zwrócić uwagę, każdy z nas wcześniej czy później będzie musiał już zaciągnąć kredyt uczymy się matematyki, czy ktoś nas do tego przygotowuje. Więc może właśnie troszeczkę też pochylić się nad edukacją, nad programem szkolnym. Oczywiście to jest kwestia rodziców, no ale tak jak już ktoś powiedział, no są rodzice, którzy mają na to czas, nie mają, a do szkoły dzieci muszą chodzić wszystkie. Bardzo panu dziękuję. Teraz kolejny kobiecy głos. Pani Katarzyna z Dzień dobry. Dzień dobry. Jestem mamą dziesięciolatka, który tą grę poznał przez kolegów w pierwszej klasie szkoły podstawowej. Tak jest. I niestety muszę powiedzieć, że było to nasze chyba najgorsze spotkanie z mediami, które przeżył przez ten czas. Na początku byliśmy mocno nieświadomi, jak ta, ta gra działa e, ten nie spół po nocach, był bardzo pobudzony, właściwie nie było innych tematów, nie mógł się skupić na lekcjach, mhm. cały czas było. I najgorsze w tym wszystkim było to, że w drugiej klasie na lekcjach informatyki, jak zdążyli z programem, mogli się logować na swoje konto na Robloxie i grać w tę grę. Mhm. Więc Czyli bez, było... kontroli, bez kontroli nauczyciela nauczyć nauczyciel nie był, ale nie chyba był. mocno nieświadomy tego, co, do czego dostęp dawał dzieciom e, i to utrudniało nam też e, jako rodzicom tłumaczenie, że ta gra jest nieodpowiednia. Nasz syn przestał w nią grać, e, mimo że minęło już wiele miesięcy, cały czas prosi o powrót i jeszcze co utrudnia rodzicom, e, syn będzie miał niedługą urodziny i jego koledzy wpadli na pomysł, że kupią mu w prezencie Robuxy do gry. Czyli te wirtualne monety do Pani Kasiu, do... Pani Kasiu, trema, temat jest złożony. Bardzo Pani serdecznie dziękuję, bo musimy jeszcze tutaj wpuścić na naszą antenę Pana Janusza z Turku i to będzie ostatni telefon w dzisiejszej audycji. Dzień dobry panie Januszu. Dzień dobry. Ja jako osoba młoda tak chciałem tylko podsumować, mhm. bo mam wrażenie, że duża część osób w moim wieku, ja mam aktualnie 23 lata może próbować przepychać taką polemikę, że mm, ludzie są bardzo nastraszeni na te gry. Ale faktycznie problem hazardowy jest gigantyczny. Ja miałem masę kolegów, którzy przerzucali naprawdę gigantyczne pieniądze, tak na dobrą sprawę w błoto, bo oni nie byli ich w stanie ani później odzyskać, ani później jakoś, nie wiem, tego spieniężyć ponownie. Bardzo często te pieniądze po prostu przepadały. Znałem osoby, które z ruletek na... Y przedmioty w grze przerzuciły się później na gry hazardowe, grając na automatach w kasynach. Także gry nie powinny być zakazywane. Absolutnie uważam, że to jest super rozrywka, że to jest super nawet pod kątem wartości kulturowej, ale jeżeli chodzi o elementy hazardowe w grach, no to myślę, że to powinno być kategorycznie ucięte, bo to nie przynosi absolutnie im dobrego. I tu stawiamy kropkę. Bardzo, bardzo panu serdecznie dziękujemy. Hanna Dołęgowska, Anna Regulska, Piotr Łodej i Krzysztof Łoniewski. Do usłyszenia jutro po 11.00. It mean the way you say it I believe it Cause you my f favorite I took the bait I licked the poison, baby Over and over again Over again, yeah, yeah, yeah, back, let me see inside Take a even when feel so. Feel so different when it's punk time When it's up front, they report it live They don't give a f***ing Don't even lie Go on and die Over community Never fight over a community dick could chop on my knee me a stick yeah. Clash cause my nigga tricky And yeah. see I'm finding them thick Cause six months in and I'm overthinking This mean all that you said the other day Was you just talking though You trying to swing Społeczne. Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych.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 Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartki kurczaka XXL marki Rześnik. Cena przed obniżką 11,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek masło ekstra 83%, pilot 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 95 groszy za opakowanie przy zakupie trzech. Szczegóły w aplikacji. Lidl. To się opłaca.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 Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie Od poniedziałku do środy pierś z polskiego kurczaka z kością i ze skórą z Lady 12,99 za kilogram A marchew kilogram tylko złoty 99 Tak, marchew kilogram tylko złoty 99 Idę tam gdzie wszystko mam Kaufland